grubo nam się tu robi. Ale O, Oto chyba o Grecji. O, chyba go muszę wypierdolić, bo coś mówił o Czuciopedii. Nie bacz ja powiedział. Nie Ja. powiedział. Nie bacz powiedział. Nie bacz, co ty nie bacz? Nie bacz, tego muszę teraz przeprosić. Ja już na, nie pamiętam kiedy to główny się został. Jedna osoba naraz, kurwa. Ej, Anonek, teraz, który no. ci dałem. co ty wcześniej powiedziałeś, bo chyba źle cię usłyszałem? Jebać u A to szanuję, bo ci się przytarych jak jebać to okej. Okay. Jebać Lancka. Lanck kurwa jebana. Lanck kurwa. Nie nie ja Jezu, niech go ktoś w końcu znajdzie i zabije. Właśnie, niech ktoś zabije Lancka. No. Oni, oni prędzej czy później się sami, sami nawzajem powygryzają, bo Ja znam, no na na jakieś wojanki. Ja w końcu zapierdolą. zapierdolą. A wiecie kim jest ten cały Cerazy? Tak, wiem, że on psiknął temu Łukaszowi chyba. Jest jakimś raciem, bo, bo Łukas no, z tego jego czatu. Tak, I tutaj był był już... się Eurocela zapytać wcześniej, bo to jest. Właśnie, tak, był tak. Eurocfeller. No, on by opowiedział, bo taki. Lurkowałem. By Ej, może miałem otrzymaną wiadały, tak zrobił. Nie, dobra, ja nie robię tak tego. Wystarczy. wystarczy. Ale to tylko tyle wiem, że on odpierdolił te inwestycje z tymi karaczanami wysłanymi do Łukaszka. No i teraz to, to psiknięcie. Ale więcej nie wiem, bo sagowałem już Łukaszkowi. Ja tak samo. Ja, ja też. To ja Tylko się na, na początku, jak, jak ja Jak ludzie oglądali jego podróż. unboxingi i śmiali się z jego filmików, to tak, no, ale jak później tak. zaczęły się te live'y i to pisanie na tym czacie live'owym, no to już tego nie znaczy, oglądałem. Na początku bo... było spoko, jak miał te takie filmiki jakieś niedojebane i ktoś to pierwszy zapostował, ale potem to w ogóle, nie wiem, codziennie Uf. była jakaś nitka z nimi. Było tak, osoba, jak zasypiał na streamie jeszcze. No ja... też z tego gniłem, chnawałę świnia. Jaki Mateusz jama? Nie mnie wjebać znowu. Że co, co kurwa? kurwa? Ktoś na kara postuje, że... Ktoś na kara postuje, że tu Lancek jest na tej konfi. Ja pierdolę. Kurwa, Ktoś, który ja... z was to Lancek przyznawać się? To ja jestem. przysięgam. Nieprawda, bo ja, jest ja jestem. Każdy jest Lanckiem, o kurwa. ja go Ja pierdolę jebać. Słatnie to nagrywał do będą. to uczucie, kiedy faktycznie to może być Lancek, ale ja nie, nie wiem, nie znam go po głosie, to teraz nie wiem kogo wypierdolić. Który z was to Lancek? Czasem no się to przydaje to być to infiltratorem to. jednak. Co? Czasem się przydaje być infiltratorem, wtedy by się poznało po głosie. No, faktycznie. Ta, ten ma no, infiltrator. Nie wiem, czy ja bym mógł być... Im, im, im, ale, ale, ja to po prostu w sklepie. Nie wiem, czy bym wytrzymał siedzieć na przykład na uczuciu i na tych wszystkich grupkach i patrzeć na te jebane posty. Kurwa, no nie wiem, no... Po godzinie bym na onkologię zapierdala. Jak widziałem to to na trzeba, karate tredy trzeba, co się nauczyć o pedii odpierdala, to zaczął mi mózg rapować bez kitu. Trzeba, trzeba mieć to daje wśiga, jak jakiś... Czekajcie, hipnety, czekajcie. <śmienny> Jepie go Ale nie, przyda. Jest i tak za dużo ludzi, zaraz zacznie się tak, że wszyscy będziemy na siebie. Kurwa, bieżą. rzeczywiście. No już tak jest, Ej, trzeba kogoś to wypierdolić to teraz. Rady, ja, kurwa. <śmienny> Ej, komu się znudziło, kto by chciał się ewakuować? Dla mnie się ja podoba. Ja mogę chwilę jeszcze pogadać. Fajnie jest. jest muszę jest posiedzieć sobie czasami. Sumie... Ale, nie, ale muszę kogoś wyjebać teraz, bo jest nas za dużo. Ty to może zrobimy inaczej. Jest. Fajnie jest wtedy. Możemy zrobić przerwy muzyczne i podzielić na grupę. O, dokładnie. Nie, nie, zrobimy tak, zrobimy przerwę muzyczną, a potem po prostu ja założę konferencję i kto pierwszy się dozwoli, co nie, ten będzie i tak do sześciu osób. No bo muszę kogoś wypierwować, bo jest nas za dużo i to się miesza to jak po prostu dzwonimy z powrotem na przegryzę. No dokładnie, dokładnie. Okay. I kto się pierwszy dzwoni, to ja wtedy będzie. Dobra, to ja w takim razie puszczamy za chwilę muzyczkę, sekunda Ej, <grym>, ale czekaj, puszczę smutnego, kurwa jego mać. Kurwa, nie mam nic smutnego z tym wesołym człowiekiem. Ale, ale, no, mister Robot, teraz Supergość. Locomotion. Ej, puszczę, dobra, ej, puszczę tego. Eee, kurwa, nie wiem co... Czas no na Co Czas... to, to kurwa lancek jest, ja się pytam, bo ciągle ktoś pisze, że tu siedzi. Kurwa, który z nich to jest lancek? Ja nie, że się... kurwa, ja pierdolę. A on nie, A on nie bądź, bądź, bądź, w radiowym Fredzie. Lurkujesz od miesiąca, człowiek... To pewnie radio ten lancek słynny. A no, no, to, to, to, Opa. Jest to ten thread w ogóle, co to jest? Jaki syndrom obrężonej twierdzy tu się w ogóle zaczyna. Kto to tu jest lancekiem, który... <laughs> <śmienicza> jak, jak, jak... Ale nie. Wszyscy jesteśmy Lanskiem, który zmienia głos. Wszyscy są w jednym pokoju i jeden z nich jest mordercą. W tej grze w albo miasteczko sale, Dokładnie. Tak.